Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Gościem salonu Empik był Andrzej Piaseczny. Promował swoją najnowszą płytę pod tytułem Kalejdoskop. To było kilkanaście tygodni temu. Dokładnie 24 marca bieżącego roku. Do sklepów trafiła płyta Kalejdoskop już w dniu premiery miała bardzo w laty. Otóż człowieka to sprawił Andrzej Piaseczny, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Serdecznie jestem pełen podziwu dla państwa, że w tak sprzyjających warunkach pogodowych postanowiliście poświęcić mi chwilę czasu i pod tym plastikiem spędzić kilka e, kropli fotu z czoła ze mną. Bardzo dziękuję państwu za to. Podobno powiedział Pan o kalejdoskopie, że jest to płyta, która powstała z zazdrości. Bo są na niej piosenki, które zawsze chciał Pan zaśpiewać, ale wcześniej zrobił to ktoś inny. Kiedy to przeczytałam, to sobie pomyślałam, kurczę, to pewnie gdzieś jest taki raj idealnych piosenek. Albo taki sezam, do którego można wejść, znająć odpowiednie zaklęcie. I ponieważ no, mają one taką wagę, te piosenki, do wynieść tylko jedną, a Pan przytargał cały ich kalejdoskop. Nie przygniął Pana ten ciężar tych skarbów bez ceny, Jak się Pan czuje? Ja Przeniesienie. Mam skłonność do poddawania się przygniataniu, Więc zresztą jestem pewien, że ponieważ cechy ludzkie zwykle bywają podobne i wspólne dla nas wszystkich, to Państwo doskonale wiedzą, o czym ja mówię, że, że ta skłonność do przygniatania się czasem w nas kiełkuje i dajemy sobie jej upust. Ja muszę powiedzieć, że ja sam nie wiem, czy powinienem się tych zazdrości wstydzić, czy nie. Czy wręcz więc świadczą, świadczą one o mojej ludzkiej naturze podobnie, jak od który spływa dzisiaj z nas. Bo kiedy się pełni rolę człowieka widocznego, takiego, który, którego nie zawsze można dotknąć, ale którego czasem oglądamy z perspektywy telewi telewizji czy słuchamy z perspektywy płytowej, to, to często, często mamy wrażenie, że jest to człowiek nieprawdziwy właśnie. Że jest to jakaś forma robotu bionicznego, który tylko poddaje się ładnej fotografii, poddaje się tylko temu, żeby, właśnie, jak pasta do zębów. Można wyreklamować pastę do zębów. Też... Kto z Państwa miał już w rękach te płytę? O, to znaczy. Kto mają uszak jeszcze, a w sercu? Ja Państwu powiem, jakie tu są skarby, bo widzę, że nie wszyscy mogą wiedzieć, skoro niektórzy nie mieli jeszcze wtedy w rękach, ale może mieli ją w komputerze. To wtedy w rękach nie jest wcale potrzebna albo, albo w aparacie telefonicznym na przykład, bo to no, już ja tylko przez telefon słucham muzyki. Santana, dokołyski, ostatni, wszystko trzeba przeżyć. Scenariusz dla moich sąsiadów, list, ja, moja twarz. No to.. Szedł pan do tego sezamu znając dobrze zaklecie, żeby tę piosenkę akurat stamtąd wynieść. Zanim zrozumiesz o sobie samym, no proszę Państwa, same skarby i jeszcze do tego no, dwie te nowe piosenki na początek kolej dostaw, szczęścia już tu jedną y, wymieniłam. Y, y, piosenki y, Andrzeja Piasecznego. Y, czy. Czy twórcy tych utworów mieli okazję je usłyszeć w tej, pani interpretacji? Ja Jedna osoba na 100%. Kompletnie nienachalny jestem. Staram się nie narzucać tych swoich tworów w ogóle nikomu. Natomiast tak się stało, że, że faktycznie, kiedy, kiedy płyta była ukończona, próbowałem Wielokrotnie zresztą próbowałem, spotykając się z Kają, czyli, czyli z dziewczyną, która jest no, wokalistką idealną, więc tutaj miałem pewne obawy i wstyd we mnie kiełkował przed y, pokazaniem jej tej mojej wersji, ale wreszcie mi się za którymś razem udało i, i faktycznie było to dla mnie przeżycie bardzo, bardzo duże, bo sam nie wiem, czy... Czy można to opowiadać, ale popłynęło kilka łez. I to jest chyba największa nagroda, którą z oczu Pani. Pyta Pani, czy ja jestem płaczkiem. A cóż byłoby w tym złego? Nic, jestem. <głosy> Więcej nagrań na www.podcaston.eu